Pociąg osobowy z Wrocławia do Oława idzie nam na 30 32 przy Pieronie II. Prosimy zachować ostrożność i się do krawędzi Pieronu. Słuchaj uważnie, to nie tak, że godzę się na to wszystko i bezkrytycznie akceptuję twoją obecność. Zawsze, rzecz jasna, mogę cię zignorować i powiedzieć mówię ulubione przysłowie, jakim jest stare, dobre wypierdalaj. Niestety, ale sama realna myśl o jakiejś określonej osobie już zmienia wystarczająco wiele. Byśmy mogli się wzajemnie znosić bez przeszkód powinien ci o trzech rzeczach, które stosowane wzajemnie pozwolą na zniesienie tego wszystkiego do stopnia akceptowalnego. Po pierwsze, nie zadawaj mi pytań, a przynajmniej nie więcej niż dwa, jedno po drugim. Gdy odpowiedź na drugie będzie skłaniała do zadania trzeciego, znaczy to dla mnie tyle, że nie jesteś w temacie albo będzie to musiało trwać, zanim stanie się inaczej. Na to natomiast nie mam czasu, a osobiście to uważam, że i tak będzie to temat z rodzaju tych, których nie da się wytłumaczyć tak, by ktoś to zrozumiał. Po drugie, jeśli o czymś powiem, będzie to przemyślana decyzja, mająca poprowadzić do celu, w sposób jak najbardziej pewny, co do przemierzenia tej drogi. Nie znaczy to oczywiście, że będzie ona spokojna i łatwa, ale będzie i tak najlepsza, bowiem na niej ukażą się dodatkowe możliwości, z których będzie można skorzystać, gdyby coś poszło nie tak. Idzie nie tak jak trzeba już od teraz i na pewno będzie dużo gorzej. To i tak lepsze to, niż nie mieć jakichkolwiek możliwości, co do czegokolwiek, bo daje jakieś rozwiązanie, a przynajmniej jakąś okazję, by rozważyć dalszy plan. Na teraz jedynym planem jest brak planów, bo w sytuacji takiej jak ta, gdy tkwimy w przysłowiowej dupie, nie mamy żadnych możliwości ci do czegokolwiek. I tak wiem, że dużo gadam, bo staram się sprecyzować wszystko wyraźnie i w sposób prosty, uniwersalny i jednoznaczny. Dzięki temu nie będę musiał gadać w ogóle. Zostawiam ostatecznie w ten sposób ciebie, kimkolwiek jesteś i nie mów lepiej, no i tak mnie to gówno obchodzi, jak i to, co myślisz twoim zdaniem. A po trzecie, to absolutnie nie interesuje mnie, nie zgadzam się oraz zakazuję, niezależnie od stanu rzeczy, czy tego, co się dzieje, lub może się stać. Przerywać mi, tak jak teraz widzę po tobie, jak usilnie chcesz się mi wpieprzyć w słowo, lub przeszkadzać, kiedy gram na instrumencie albo skrobię piłem w notatniku. To jeden jedyny zakaz. Świętość, Nie będę uprzedzał ani oznajmiał przed taką chwilą, bo po to właśnie o tym mówię. Nie ma mnie. Zakaz jest wtedy. Przerwa. Nieczynne. Gdy skończę, to oznajmię to wyraźnie. Nie biorę pod uwagę żadnych okoliczności wyjątkowych. Jeśli ma nastąpić strzał, to niech ten ktoś strzela i lepiej, żeby celnie. Cokolwiek. Nie biorę pod uwagę żadnych okoliczności łagodzących. A w szczególności nie do zaakceptowania przez mnie jest pytanie co robię, o czym, po co i dlaczego a gwoździem jest osobista skromnego zdania opinia jakakolwiek. To wszystko, chyba, skończyłem. Jeśli masz o coś zapytać, coś powiedzieć, czy zrobić cokolwiek, to masz właśnie jedyną, niepowtarzalną i jedyna okazję. Teraz. Twoja muzyka sprawia, że srać mi się odechciało. Do Oławy wjedzie na tor 32 przy peronie 2. Planowy objazd do gina 23.32. Prosimy podpieszyć się z przesiadaniem.